Witajcie, miło mi was widzieć, takich uśmiechniętych, te cztery osoby, które tutaj mówiły z taką pewnością, z taką odwagą, w ogóle nie było widać, żeby się stresowały. Ja pamiętam, jak tutaj wyszedłem, to pamiętam, że wyszedłem i wróciłem. Nie widziałem nikogo, nie pamiętam, co powiedziałem, a w stresie na pewno się mówi prawdę. Widocznie tak było, skoro mnie za drzwi nie wyrzucono. Mamy 1 maja, święto ludzi pracujących, sami pracujący siedzą, bo jest napisane, że żniwo jest wielkie, a pracowników mało. Widzę, że sporo tu pracowników się zgromadziło, także mamy dzisiaj święto. Mamy też maj, a po maju jest czerwiec, a po czerwcu jest lipiec, sierpień, okres wakacyjny i nagle wszyscy, wszyscy chcą albo wszyscy chcą lub Pragną wyjeżdżać na wycieczki, nagle planują te wycieczki, poświęcają temu dużo czasu, zaangażowania. Są czasami gwałtowne dyskusje na temat gdzie, kiedy i w które miejsce. I można powiedzieć, że jest to ważna sprawa, zaplanować podróż. I chciałbym dzisiaj Was zabrać w taką podróż, ale w wymiarze takim duchowym, posługując się przykładami z życia. Takie elementy, które wchodzą w planowanie podróży, najpierw musi być podróżnik, później cel podróży, droga, mapa, pakowanie i współpasażer. I chciałbym to wszystko odnieść do elementów życia duchowego i tak jak powiedziałem, posługując się przykładami z takiej wycieczki, z takiego pakowania, Pokazać elementy duchowe. Czy jesteśmy podróżnikami? Pierwszy list Piotra 1,17 mówi, że przez czas pielgrzymowania waszego tutaj na ziemi, tak? Czy jesteśmy pielgrzymami? A według słownika pielgrzym to osoba, która wędruje, która przemieszcza się z miejsca do miejsca, która szuka swojej ojczyzny, lub tam zmierza do miejsca, w którym chce spędzić swój swój kres, swoje życie. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 wers, jest napisane o bohaterach wiary, że byli gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Czyli też byli to tylko przez chwilę umiejscowieni tutaj, tu i teraz na tej ziemi, ale zmierzali do innego celu, do celu, którego nie widzieli, ale wierzyli, że jest. Nie poznali Jezusa, ale wierzyli, że jest niebo i zmierzają tam, pełni ufności w Słowo Boże i pełni zaangażowania w Jego wypełnianie. To wiemy, że jesteśmy podróżnikami. I teraz, będąc na tej ziemi, podróżując, każdy z nas wybiera sobie cel. Bóg mówi, że każdy z nas ten cel wybiera sam. Bóg mówi, że kładzie przed nami Dwa rodzaje celów, do którego możemy zmierzać. I mówi również nam, że wolałby, żebyśmy wybrali ten, który jest według jego serca, a nie ten, który jest według serca, które nie jest mu przyjazne i miłe. Teraz może przeczytajmy w 5 Młodzieżowej strona 230, 30 wers, znaczy 30 rozdział, 15 wers. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jest to wybór, przed którym każdy z nas stoi tutaj na ziemi, przed którym Bóg go stawia. I słyszeliśmy tutaj świadectwa czterech osób, które dokonały już tego wyboru. A wierzę, że ci, którzy tutaj siedzą, wybrali to dużo wcześniej i teraz kroczą z radością w tej podróży. Życie i dobro, śmierć i zło. Jest to wybór, którego dokonujemy między tymi dwoma celami. Można powiedzieć niebo i piekło, miejscowości, do których się wybieramy na wakacje. Niebo i piekło. Następnie 30 rozdział 19 wers. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Bóg mówi, że leży to przed nami. Wybór należy do nas. I chciałby, żebyśmy wybrali błogosławieństwo i życie. Ale nas do tego nie zmusza. Tak samo jak nikt nie zmusił tych osób, które tutaj wystąpiły i powiedziały, że zmieniły swoje życie, oddały życie swoje Jezusowi. Nikt ich do tego nie zmusił. Oni to chcieli uczynić i uczynili. I powiedzieli tutaj z pewnością w głosie, że jest to ich decyzja i że chcą iść za Bogiem, za Jezusem. Wybrali dobro i błogosławieństwo. Wybrali życie i wybrali niebo. W szesnastym wersie, gdyż ja nakazuję Cię dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. W dwudziestym wersecie, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i gnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Bóg obiecuje, że będzie troszczył się o takie osoby, które chcą iść Jego drogą. Będzie im błogosławił, będzie je wspierał, będzie razem z nimi żył tutaj na tej ziemi, a później razem z nimi cieszył się w niebie. I tego Bóg chce, żebyśmy taki wybór dokonali. Ale mówi też, że posiadając wolną wolę, możemy również wybrać tą drugą drogę, która nie jest drogą, którą by chciał, żebyśmy kroczyli, ale informuje nas o niej. Jak każdy dobry nauczyciel mówi o wszystkich aspektach naszego życia, o wszystkich celach. Mówi o tym dobrym celu, do którego chciałby, żebyśmy kroczyli i dążyli i o tym złym celu, który możemy również wybrać, ale nie chciałby, żebyśmy tego celu, do tego celu dążyli, nie, nie chciałby, żebyśmy tej drogi wybierali. Piąta Księga Mojżeszowa, 17-18 wers, dalej w 30 rozdziale. Jeżeli zaś odwróci się z Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Bóg mówi, że niestety ci, którzy nie idą z Nim, będą mieli krótkie dni na tej ziemi, nie obejmą w posiadanie obiecanej ziemi. Ja wiemy, że Bóg obiecał nam tym, którzy chcą iść z Nim niebo. I w niebie będzie Nowy Jeruzalem. O tym możecie poczytać sobie w Księdze Objawienia. Nie będę o tym mówił. I tam jest napisane, co nas czeka, co możemy spotkać i co tracimy, wybierając tą drugą drogę, która nie jest miła Panu. Wizajasza, 66 rozdział, 4 wers, strona 812 Tak samo i ja wybiorę dla nich męki i sprowadzę na nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał, lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. Bóg mówi o tych osobach, które nie będą chciały iść Jego drogą, miłą jemu, Jego sercu, że woła do nich, prosi, napomina, a oni nie słuchają. I dlatego, że nie słuchają, będą cierpieli i sprowadzi na nich Bóg te lęki, których się lękali, których się bali i czynią te osoby, co jest złe w oczach Pana. A Bóg nie chce, żebyśmy tak czynili. Ale Bóg nas nie zostawia na tej drodze, co było dzisiaj powiedziane cztery razy, że Bóg dotknął serc tych osób, które tutaj stanęły. Bóg do nich wołał i w tym momencie, w którym byli na tej złej drodze, która zmierzała do potępienia, do piekła, zawołał ich i pokazał im inną drogę i wybrali. I zmienili kierunek swojej podróży na niebo, na radość, na zwycięstwo. Także każdy z nas stoi przed wyborem. Albo stał przed wyborem, albo stoi przed wyborem. Każdy z nas decyduje sam. Bóg niczego nie narzuca. Bóg tylko mówi, że mamy wybór. Dobry i zły. Ten, który Jemu odpowiada, z którego jest zadowolony i ten, który nie jest po Jego myśli. Ale nawet, gdy wybierzemy tą drogę, która jest nie po myśli Bożej, nie zostawia nas i woła do nas. Gdy nasze serca się poruszą, możemy zmienić tę drogę i mieć zwycięstwo. Tak jak zwycięstwo mają jeszcze raz te cztery osoby, które tutaj stanęły i powiedziały, że są zwycięzcami w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Następny etap, jak już wybraliśmy, gdzie chcemy jechać, droga, którędy będziemy jechać. Wiecie, mamy nowoczesność, jest automapa lub jakieś inne urządzenie, które nas prowadzi, Kiedyś była mapa papierowa i trzeba było się trochę natrudzić, żeby wyznaczyć marszrutę, którędy chcemy jechać, ewentualnie przemierzać pieszo lub znaleźć spis z połączeń, którymi moglibyśmy podróżować PKP, PKS lub, jak tutaj młodzież miała kiedyś w zwyczaju na stopa jeździć, tak? A też trzeba było się dobrze orientować, gdzie chcemy jechać, żeby wiedzieć, czy ten kierowca, który się zatrzymuje, Jedzie w tym kierunku, który jest nam potrzebny. A tutaj w Ewangelii Jana 14, rozdział 6, wers, strona 11, 1157. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą i prawdą i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus Chrystus powiedział, że jest drogą. A skoro On jest drogą i słowo, w którym jest wszystko napisane jest mapą, bo można tak powiedzieć, że jest mapą, a Jezus jest drogą. Czy trzeba nam czegoś więcej, żeby dążyć do tego celu, który wybraliśmy, czyli do nieba? Chyba nie. Czy ta droga jest trudna? Czy ta droga jest skomplikowana? Czy ta droga wymaga zaangażowania? Każdy, kto szukał, drogi na mapie palcem. ile to wymaga wysiłku, ile notatek, żeby później gdzieś tam w pamięci nie zginęło, którędy chcieliśmy iść, którędy chcieliśmy jechać. Robiło się notatki, notowało się to wszystko i dzięki temu człowiek po pierwsze miał napisane, gdzie chce jechać, po drugie jak jechać, a po trzecie miał to też w głowie, przez rękę do głowy. Tak? Czy ta droga jest trudna? Izajasz w 35 rozdziale, w 8 wersecie, strona 780 mówi, że i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów i jest kropka, czyli dla tych, którzy chcą kroczyć z nim. I tu to odnośnie trudności na tej drodze. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Słuchajcie, no... Mógłbym zakończyć na tym przeczytaniu tego wersetu i powiedzieć, że wszystko jasne. Prosta droga, nieskomplikowana. No skoro jest napisane, że nawet głupi nie zbłądzi, no to chyba nie jest to trudna droga. Bo przyjęło się uważać głupich za tych, którzy nie wiedzą, co czynią, tak? A jak tu wcześniej powiedziałem, że droga, którą chcemy kroczyć, wymaga od nas wysiłku, pamięci, notatek i tak dalej, i tak dalej, czyli jakiegoś tam umysłowego zaangażowania, które jest trudne. A tu jest czarno na powiedziane, że nawet głupi nie zbłądzi. Bo głupi może nie będzie robił notatek, może nie będzie szukał na mapie, którędy chce jechać, ale jeżeli będzie kroczył z Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem, to na tej drodze nie zbłądzi bo nie ma szans zbłądzić. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, 33 wers, strona 202. Jak mamy iść? Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. Kolejna rzecz, która dotyczy drogi, naszego wyboru. Jeżeli idziemy drogą, którą jest Jezus Chrystus, będzie nam się dobrze żyło, będzie nam się powodziło. Nawet jeżeli będziemy mieli głupotę zamiast mądrości, to nie zboczymy z tej drogi, bo jest prosta i oczywista. Jezus to nam wszystko mówi i zapewnia. Dobrze, mamy zaplanowaną drogę. Wiemy, którędy chcemy jechać, teraz trochę nowoczesności. Mówiłem już o automapie, nawigacji, Mówiłem, że Biblia jest naszą mapą, z którą najlepiej się nie rozstawać, którą najlepiej studiować, analizować, rozważać, szukać drogi, drogi w danym momencie, która jest nam potrzebna do tego, żeby wyjść z sytuacji, w której jesteśmy, drogi, która nam pokazuje, jak ominąć problemy lub sytuacje, w których nie chcielibyśmy się znaleźć. No, tam jest wszystko napisane i pokazane na przykładach i z objaśnieniami. I ciężko jest nie zrozumieć, bo to jest w przystępnym języku i zrozumiałym dla każdego. Jasno i wyraźnie. Tylko nie trzeba szukać drugiego dna. Biblia jest naszą mapą, taką nawigacją jesteśmy wygodni teraz, bo mamy technologię, mamy możliwości, mamy samochody. I jak jedziemy na wycieczkę, to mamy też nawigację. Włączamy, pokazujemy tylko, gdzie chcemy trafić. Wybieramy najszybciej, najkrócej lub ekonomicznie. I skręć w lewo, skręć w prawo. I czasami w tych nawigacjach jest powiedziane tu znany kierowca i ze mną zawsze dojedziesz do celu. I teraz tak przechodząc na życie duchowe, można by powiedzieć, że ten, który stoi na tym miejscu, mówi tak, tu Możecie podać imię i nazwisko pastora, kaznodziei, usługującego i ze mną dojedziecie do celu. A czy wiecie, że czasami nawigacje mają błąd? I czasami takie poleganie ślepo na nawigacji prowadzi do tego, że możemy trafić do jeziora? Pamiętacie tę sytuację, tak? I w życiu takim codziennym trafienie do jeziora to jest nic. Ale w życiu duchowym trafienie do jeziora ognistego to już jest problem. Dlatego Taka nawigacja i polegania tylko na nawigacji w postaci tego, który tutaj usługuje, może prowadzić do tego, że akurat się nie zaktualizował i trafiliśmy do jeziora. Dlatego do piesze wycieczki są lepsze pod tym względem, że ten piechur, który chodzi, to musi wiedzieć, gdzie chce iść, musi się zapoznać z mapą i musi się aktualizować na bieżąco, żeby dobrze iść i dobrze trafić. Także mamy Biblię po to, żeby korzystać z niej. Nie tylko w celu, o którym mówiłem wcześniej, ale również w celu sprawdzenia tego, co w tym przypadku ja mówię, jest zgodne z tym, co jest tam napisane. Czy akurat przez przypadek nie było zwarcia na łączach i nie dostałem nowej aktualizacji. Jestem gdzieś tam pogubiony. Po to macie Słowo Boże, po to macie mądrość Bożą i po to macie umiejętność korzystania z tego, żeby nie polegać tylko na nawigacji. Nawigacja posiada coś takiego jak GPS w sobie zamontowany, który łączy się z satelitami, który określa nasze położenie w czasoprzestrzeni i mówi nam, gdzie jesteśmy. Takim duchowym GPS-em może być Duch Święty, może nie może być, tylko jest Duch Święty, który został nam zostawiony przez Jezusa Chrystusa, który powiedział, że przyjdzie i nas pocieszy. Pocieszyciel, Duch Święty, który przypomni nam, czego się nauczyliśmy, nauczy nas wszystkiego i będzie nas prowadził. I czy taki GPS w postaci Ducha Świętego jest potrzebny? Jest. Jest na pewno potrzebny. Bo czytając Słowo Boże uczymy się. Ale mamy sklerozę. Czasami nie pamiętamy, a Duch Święty nam przypomni w tym momencie, w którym potrzebujemy tego przypomnienia. Słowo, które nas pocieszy, które nas ostrzeże, które nas zachowa przed popełnieniem błędu, które nam pomoże wyjść z sytuacji lub które dla nas będzie po to, abyśmy mogli się podzielić z bratem i siostrą. Po to, aby podzielić się z osobą, która nie poznała Jezusa Chrystusa w swoim życiu, a my nie wiemy, co powiedzieć. I ten GPS duchowy w postaci Ducha Świętego powie, co mamy powiedzieć, aby dotrzeć do tej osoby. Bo Duch Święty zna wszystkich i wie, co w danym momencie jest potrzebne dla Tego, który stoi obok nas. I jest w stanie nam to powiedzieć, przypomnieć słowa, które dotrą do tej osoby, które spowodują to, że podejmą decyzję i będą chciały zmienić cel swojej podróży i przejść na wycieczkę do nieba, z wycieczki do piekła. Pakowanie. Kolejny etap każdej wycieczki. Jak jedziemy samochodem, to jak się pakujemy, jak mamy duży samochód z dużym silnikiem, mocnym silnikiem i z dużym bagażnikiem, to jak się pakujemy? Wrzucamy, tak? Wrzucamy aż po sufit, silnik mocny, bagażnik pojemny, damy radę. Jedziemy sobie wygodnie i czasami się zdarza kapeć. A powiedzcie mi, na pewno wiecie, gdzie są wszystkie narzędzia w takich samochodach, nie? Jest podłoga i pod podłogą jest specjalna skrytka, nie? A my mamy po sam sufit i trzeba wyciągać. A w życiu duchowym takim pakunkiem, towarem, ciężarem, to o czym mówił Jacek, bagaże, tak? Doświadczeń, trosk, bagaże niezałatwionych spraw, Mamy no pojemny bagażnik, możemy wrzucać. Mocny silnik uciągnie i wrzucamy. I później, gdy przy, potrzebujemy naprawić to koło, zaczynamy wyrzucać. Niektóre bagaże są potrzebne, ale większość takich zbędnych, bo przecież silnik mocny, bagażnik pojemny uciągnie. Jakże inaczej jest, gdy idziemy na wycieczkę pieszą rajd będzie za niedługo, to każdy się zastanowi dwa razy, zanim coś wpakuje do plecaka, nie? I w tym plecaku najczęściej na samym wierzchu lub w miejscu, w którym łatwo dosięgnąć, jest łatwy dostęp, znajdują się zawsze przybory pierwszej pomocy. Apteczka, tak? Jakiś opatrunek. Z jednej strony, z drugiej batonik energetyczny, napój, żeby człowiek miał siłę, ugasił pragnienie, naprawił skaleczenie, i to wszystko jest pod ręką. Nie gdzieś tam zakopane głęboko, tylko pod ręką. A mamy chodzić z Jezusem, tak? Chodzić, nie jeździć. Czyli jak chodzimy, to się zastanawiamy, co pakujemy, w jakiej kolejności i w którym miejscu są rzeczy ważne, a które są w miejscu rzeczy mniej ważne. Nie wiem, pamiętacie może był tutaj brat, który usługiwał odnośnie prześladowanego kościoła. I mówił, że ci ludzie pokładają nadzieję w Bogu, że ufają Mu, że pomimo tych prześladowań, które ich dotykają, nie załamują się, są radośni w Panu i są zawsze przygotowani. Przygotowani na to, żeby uciec. Zawsze mają Biblię w ręku i Boga w sercu i zaufanie. To, co jest najważniejsze i najpotrzebniejsze nie mają luksusowych samochodów z mocnymi silnikami i wielkimi bagaźnikami, do których wrzucają. Tylko to, co jest najważniejsze, mają przy sobie Boga i Słowo Boże. I nie martwią się. A my mamy to zagrożenie w tym luksusie, że mamy wielkie samochody z wielkimi bagaźnikami i silnymi silnikami, które pociągną. A później trzeba się kopać, aż się dokupiemy do lewarka i pompki. Jedziemy, i przez to życie, gdy jedziemy, możemy podróżować, tak jak wcześniej mówiłem, samochodem lub środkami komunikacji publicznej. W samochodzie siedzi rodzina, jest klimatyzacja, okna są zamknięte, jest fajnie i przyjemnie. Leci muzyka i podróżujemy. Kierowca skupiony na jeździe, małżonka skupiona na oglądaniu widoków, dzieci czasami skupione na rozrywce z telefonów lub na hałasowaniu z tyłu typu długo jeszcze. I tak sobie jadą. I czasami nie rozmawiają, nie mają relacji, podróżują. Jeden zamyślony nad drogą, inna zamyślona nad dziećmi. Dzieci zamyślone nad tym, jakby dokuczyć, albo daleko jeszcze, albo czy już, albo głodny jestem, albo siku mi się chce. No przecież się zatrzymywaliśmy pięć minut temu, a wtedy mi się nie chciało. I tak jadą. I czasami nie mają relacji, czasami nie mają tematu, czasami nie mają wspólnego celu, bo zdecydowała jedna osoba, że jedziemy w tym kierunku. A pozostali są, bo są, bo są rodziną i się wiozą. Tak czasami bywa. A Bóg powiedział, że mamy mieć po pierwsze relacje z sobą, po drugie, jak mamy dobre relacje ze sobą, to wtedy jesteśmy świadkami Świadkami jako współpasożerowie, tak? Tam będzie. Jesteśmy Jego świadkami. Świadkami, którzy zaświadczają swoim życiem, że to, co czytamy, to, co poznaliśmy, jest prawdziwe, jest realne, jest dotykalne. Nie jest czymś wymyślonym, nie jest czymś historycznym, jest realnym życiem, realnym życiem z Bogiem to jeśli chodzi o podróż z samochodem. Możemy podróżować też koleją. Kiedyś, jak się jeździło pociągiem, to była pierwsza klasa, w której pojedyncze osoby siedziały w przedziałach i druga klasa, którzy nielicznie siedzieli, a niektórzy stali, nawet nie musieli się niczego trzymać, nie? Bo nie groził im upadek. Czasami było ciężko położyć drugą nogę jak ten bocian na jednej, czasami przez parę godzin. I w takim miejscu można nawiązywać relacje. Twarzą w twarz, blisko. I czy w tym momencie, będąc chrześcijanami, mamy okazję do tego, aby świadczyć o nim? Mamy okazję promieniować tym światłem, które bije od niego, przez nas, od Boga? Możemy. Możemy nawiązać relacje, podzielić się naszym życiem, z Bogiem możemy odważnie, tak jak ci, którzy tutaj stanęli i powiedzieli, że ich życie się zmieniło, powiedzieć, że Bóg zmienia życie, nasze życie, że Bóg uwolnił nas od alkoholu, od papierosów, od innych nałogów, że Bóg uzdrowił nas, że Bóg działa w naszym życiu, że ratuje nas, nawet gdy kroczyliśmy drogą do piekła to on cały czas wołał i cały, cały czas miał staranie o nas i troszczył się i chciał, żebyśmy zmienili swoją decyzję, ale nie wymuszał tego na nas. I możemy to powiedzieć i możemy zmienić tych, którzy są w naszym otoczeniu. Jadąc pierwszą klasą wygodnie, możemy czuć się jako elita, bez kontaktu z otoczeniem, bez relacji z otoczeniem i czy wtedy jesteśmy świadkami? Czy wtedy jesteśmy światłem? Czy wtedy tylko wygodnie się wieziemy przez ten świat? Współpasażer. Współpasażer jest ważny. Ważny, bo mamy iść i głosić Słowo Boże, dobrą nadzieję, zwycięstwo. Mamy to głosić. Czasami boimy się, czasami się troszczymy, ale Bóg powiedział, nie troszcie się, nie martwcie się, przychodźcie do mnie. Tam, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, tak jak się dzisiaj zgromadziliśmy, ustaliliśmy nasze prośby i zanieśliśmy je razem do Boga. Tam Bóg się przyznaje do tego wołania. Bóg wysłuchuje naszych próśb naszych wołań. Mamy być razem, mamy być świadectwem. Nie mamy się wozić w pierwszej klasie, nie mamy się wozić w zamkniętych, klimatyzowanych samochodach bez relacji wewnątrz samochodu i bez relacji na zewnątrz mamy być świadectwem, Bożym świadectwem w naszym życiu i w naszym działaniu, w naszych relacjach z bliskimi i z dalekimi, w relacjach z tymi, którzy nie znają Boga. Bo jak mają Go poznać, jeżeli nikt im tego nie powie? Jak mają poznać Boga, gdy wszyscy będą jechali pierwszą klasą, zamknięci w wygodnym przedziale bez chęci i bez możliwości podzielenia się tym, że jest Bóg. Jak mają poznać, gdy będziemy jechali luksusowym samochodem w sprzyjających warunkach, tak różnych od otoczenia, gdzie plus 40 na zewnątrz, a u nas miłe 20. Wygodnie i z taką dumą, że mamy coś lepszego niż ci, którzy nas otaczają. A Bóg nie powiedział, żebyśmy tacy byli powiedział, że mamy być światłem i jego pracownikami. Pracownikami, którzy pracują, a nie wożą się. Pracownikami, którzy wiedzą, co jest ważne. Nawet gdy mają ten luksusowy samochód, to są w stanie się zatrzymać i wziąć kogoś na stopa. Próbowaliście kogoś wziąć na stopa? Albo widzieliście autostopowiczów teraz? Ciążko znaleźć autostopowicza, bo rzadko kto się zatrzymuje. Teraz Albo idą na pieszo, Albo czekają na autobus. Autostop zaginął, bo nie ma kto wozić. Mamy prosić Boga o to, żeby nas zmieniał. Zmieniał nasze serca, abyśmy byli na Jego obraz i podobieństwo. Abyśmy byli narzędziem użytecznym. Narzędziem potrzebnym, naczyniem pełnym, a nie pustym. Jak mamy to robić? Mamy to robić przez modlitwę z dziękczynieniem. Na temat dziękczynienia było to mówione nie raz zapewne. Sam osobiście nawet zdarzyło mi się tutaj powiedzieć parę słów na ten temat. Z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem w sercu mamy przychodzić z modlitwą. Bo Bóg wysłuchuje. Bóg wysłuchuje. I tak na zakończenie chciałem powiedzieć, żebyśmy nie byli odizolowani od naszego otoczenia, abyśmy nie byli dumni z tego, że Bóg nas wyrwał, jesteśmy w czymś lepsi, od brata i siostry, który nie poznał Boga, od człowieka, który stoi obok, od człowieka, który z nami pracuje, nie jesteśmy lepsi. Jesteśmy wolni, ale nie jesteśmy lepsi. Nie mamy ciężarów, bo Bóg je poniósł. Chyba, że będziemy pakowali te ciężary znowu do tego samochodu i będziemy się wozić z nimi. Będziemy mieli problem, gdy złapiemy kapcia. Bądźmy tacy, jakimi chcę, żebyśmy byli Bóg, narzędziem użytecznym i naczyniem pełnym. I z tym was zostawiam. Amen.